Witam serdecznie w ten piątkowy wieczór, A, pozwolę sobie przyciszyć troszeczkę podkład i witam chlebem i solą Państwa wszystkich 82 słuchaczy. A dlaczego chlebem i solą? No dlatego, że jest to odcinek solo. Najwyraźniej nikt się nie zgłosił. Raz, dwa, trzy, tym raz, dwa, dwa, trzy. Sam. no ale dosyć raz, tego dwa, dwa, dwa, dwa, trzy. Przechodzimy do przeglądu. A przegląd rozpoczniemy y, w dniu 4 maja, dnia 4 maja, tak, od audycji Spektrum Rozwoju. Dzień mojej śmierci. Jest audycja wyemitowana w Radiu na fali 17 kwietnia 2012. Ania, Ewelina y, oraz ich gość, a, ich gość, którym był Łukasz, Opowiadał i opowi opowiadali i odpowiadali op na pytania na temat Near Death Experience, czyli. Ale, ale jak mnie słyszy reszta. No, właściwie świetlą. nie wiem, e, nagłej śmierci, tak? Przerwanej. E, kolejną audycją jest co? Spektrum Rozwoju, oczywiście. Audycja interaktywna z Alani Santorini z 24 kwietnia 2012 roku. E, jest to audycja, której na początku zostali, zostajemy zaproszeni na e, imprezę promującą e, jedzenie e, zdrowe, tak? raw foods, e, surowe. Z tego co się orientuję, ta impreza się odbyła. Aha. I tu już nie dostaję jakieś sygnały z poczku, ale dobra, dobra odbyła i... a w audycji co? w audycji oczywiście odpowiadają dziewczyny na pytania łącznie z Alani jest też pytanie o co chodzi z kochana, kochanie, kochani także polecam, jeżeli kogoś to nurtuje to zapraszam do wysłuchania spektrum Rozwoju warto w dalszym ciągu czwarty dzień maja Radio Kogut Domowy odcinek 28. rozmowy przy wycinaniu drzewka no i co? Andrzej, nasz kukuryk domowy postanowił nagrać podcast w trakcie zabawy z synem swoim, z Franiem, który wycinał drzewka no i co? nie tylko drzewka, bo, bo były tam też różne inne ciekawe kształty liście i tym podobne Hmm, także zapraszam <głos> Także zapraszam do wysłuchania tego, a jeszcze oczywiście była. Andrzej próbował wyciągnąć od frania yy, relacje z tego, jak było w cyrku, w którym byli. No, można powiedzieć, że. Przez pewien zbieg okoliczności. Um, to co? Zostajemy przy cały czas 4 maja, czteropak 33 33 odcinek czteropaku to znaczy y, stancja to shit i inne blubry y, mówi do nas y, para, czyli ojej. Na pewno Karolina Baran, tak? Tylko który, który z czteropakowców jest jej narzeczonym. No, wybaczcie moją ignorancję. Ale jeszcze jeden czteropak się chyba znajdzie w tym przeglądzie, o ile dobrze pamiętam. No to teraz he, he, teraz to co, co, to, co tygryski lubią najbardziej, czyli Tech Minute, wielki rekordowy Tech After, 30 kwietnia 2012 roku. Ponad 6 godzin audycji brałem w tym udział i mogę wam powiedzieć, że tematy były różne, od różnych poróżniste rozmawialiśmy o rozwoju obecnej technologii i dzwoni, jeden z prowadzących podcastowo, mam nadzieję, że mi pomoże trochę. Witaj Andrzeju. Mam nadzieję, że też nagrywasz to, co nagrywasz, to, co mówisz, jeżeli możesz, bo ja mi brakuje kabelka. Jesteś tam? Jestem, jestem, witam serdecznie. No, Także wiesz coś na temat wielkiego, ogromnego, rekordowego Tech Aftera? Czy tak, ja że miałem ochotę go posłuchać, zabrałem sobie go na nagrywajkę i okazało się, że nie wrzuciłem tego pliku, co trzeba było, jak dzisiaj pojechałem sobie w góry. Ale i tak bym nie zdążył wysłuchać całego. Powiem tak, ja nie wiem, jak można siedzieć przez 6 godzin i gadać o rzeczach technicznych o suchym gardle. Nie <głos> wiem. <głos> Najwyraźniej można. A powiedz mi, może przesłuchałeś ostatni podcast 4 maja, który znalazł się w katalogu, czyli Agent Tomasz. Bo mi się również nie udało go wysłuchać, niestety. Nie, by, nie udało ci się wysłuchać Agenta Tomasza? O, poczekaj, czeka. to poczekaj, bo dzwoni niejaki Robert Kamaszyn. O, odbierz, odbierz. Halo, halo, Czechy, jak mnie słyszycie? Halo, halo, jak mnie słyszy reszta. Mam nadzieję, Robercie, że jak już dzwonisz, to nagrywasz to, co mówisz. No myślę, że co zrobiłem już od 49 sekund. Wiesz co, ja, ja wszystkich przepraszam strasznie, ale tutaj nie wiem, co się stało. Dzwonię do ciebie na, na Skype'ie na 10 przed 21 i się okazało, że później włączam radio na fali, a ty już prowadzisz. <grym> No właśnie, nikt się na Facebooku nie zadeklarował, nikt jeszcze mi Facebook przestał działać i tak stwierdziłem, trudno, chlebem i solo powitam, prawda? Tak jest, w kraju, jak to Ferdek mówił, kiepski, witamy w kraju ch chlebem i solą, y nie, witamy serdecznie chlebem i solą w kraju, gdzie wszyscy wszystko y ten. <coughs> no, dokładnie, y ale ja tylko chciałem wrócić do Czteropaku, tam jest Hubert Mayer. A no tak, no to. Killer of Mysza, krótko mówiąc, bo ja to słyszałem przed włączeniem, także jestem w temacie. Dzień dobry wszystkim, jeszcze raz. Robert Kamaszin, Kamasz się znaczy. Czyli jednak nie będzie solo, tak? No, nie mnie będzie solo, no bardzo. podłączyłem się przecież, jestem już tutaj, nie, tylko nie wiem, gdzie jest. Solo <śmiech> no, no, słuchaj, Maciej, jak moglibyśmy Ciebie zostawić w potrzebie? No, jesteś naszą perełką. <śmiech> Dobrze, to ja proponuję, skoro teraz się Państwo pojawili, to karna runda dla Państwa, Andrzej Agent Tomasz, Robert Browary, premiera Ale Browaru. Agent Tomasz, no czekaj, ja muszę sobie jeszcze otworzyć przede wszystkim katalog, bo yy, ja nie, nie, dokoń, nie, nie do końca pamiętam. A by... mamy tylko godzinę, no, bo za nami mamy, mamy dwie minuty na jeden odcinek podcastu. A to później, przez mój przeszedł jak burza, także nie ma co się przejmować. Zresztą agent Tomasz to jak wiadomo agenta jest ciężko streścić, bo potrafi zarzucić wszelkimi informacjami, potrafi zrobić człowiekowi wodę z mózgu. Mi co prawda brakuje i jemu też brakowało tym razem poczekalni. Halo Andrzej? Halo? Halo? No to jest bardzo wygodny sposób omawiania y, podcastu, którego się ten, y, nie wie co powiedzieć, znaczy się. chyba. No w każdym razie to standardowa formułka, jak agent Tomasz, no to oczywiście problemy z połączeniem z Andrzeja. <śmiech> nie, nie, jak agent Tomasz, to problemy z połączeniem, tak. Jak coś do omawiania, to problemy z połączeniem. No coś, no, nie, to, który, to będzie... nie wiem, czy to jest ten odcinek, którego słuchałem, ale jakiegoś słuchałem odcinka, w którym się nie uzbierało 10 newsów. Być może to był ten odcinek, którego słuchałem. No i być może Andrzej tych 10 newsów szuka w tym momencie. A było między innymi, moi drodzy, o tym, że e, jak jesteście palący, to mogą was nie leczyć, żeby was zachęcić do tego, żeby nie palić, ja się zaciągnę. No i oczywiście będzie... zabraniamy palenia w domu, tak? No kurczę, no...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 z podcastu Radio Dash ta, pan, pan rysownik, rysownik sobie zaszalał, odpicowywuje stronę Radio Dash jest taka fajna, różowa a później mamy Beskitu, w którym to ja się zdziwiłem bo weszedłem na stronę i okazało się, że chłopaki robią też skróty wideo swoich odcinków i to no, jest bardzo ciekawy skróty pomysł skróty wrzucają, ja mam ich zasubskrybowanych na YouTubie no i tam zawsze coś ciekawego można znaleźć w ogóle jakiś taki filmik był dość, dość jeden ciekawy ja nie pamiętam tytułu, ale radzę sobie obejrzeć z panem, który miał zaskakujący wyraz twarzy to właśnie chłopaki bezkitowcy, no a w tym odcinku w tym odcinku wyszli z nagrywajką na dwór tak, sa samoloty, które mają dziury, które mają niewłączone nie wygładzanie krawędzi które mają przeźroczystość wyłączoną, e, poza tym miecze, ukulele i magiczna skrzynka Magiczna skrzynka, taki i pełno lasek, jeżeli gra się na ukulele, bo to wszystko jest takie szczęśliwe. I prowadził Michał, Michał i Igor, i tyle można powiedzieć. O tym fajny odcinek, chociaż bluzgają oczywiście jakieś kretyństwa, mówię, ale to jest bez kitu, to, to chyba normalne, nie? A to był jedyny podcast z 6 maja. Także przechodzimy do 7 maja, no i 16. hacker. Ja bardzo żałuję, że yy, Marcin Czerczak w nie umieszcza już skrótów, ponieważ musiałem sobie przypomnieć, o czym był ten Lifehacker przed, przed A to nie tylko ty żałujesz, bo tam bodajże w komentarzu czytałem yy, na Lifehackerze, że no, opisy odcinków chyba do 12 odcinka jakoś się tak pojawiały. No a w tym momencie ja mogę powiedzieć tylko, że pamiętam, iż jeżeli maile rano zaczynasz otwierać, najpierw zrób te, które nie zrobili z dnia poprzedniego i pełno porad takich życiowych, takich mądrości, mądrości życiowych, które przedstawiam. Było siedem mądrości mistrza Shifu, czy jak mu tam. No i oczywiście Marcin robił sobie wężyka z kółeczek, krzyżyków, kreseczek, paseczków, a jest z nami z powrotem Andrzej, który tam coś jakimś szkłem tłucze. Y no Andrzej, jak to było z tym, y z, z tym agentem Tomaszem? No, z agentem Tomaszem to było tak, że y mój y ruten z się właśnie... Dead box i zrobił się dead. Także, jeżeli nie omówiliście, to mogę powiedzieć tak. Y... Omówiliśmy. Aha. To teraz przedział rozmów jest. Nie oddamy wam, no i czego to już nie powiem, bo jest na mhm. tyle krótki, że, że, że nie ma co opowiadać, aczkolwiek znowu... Wszyscy e... będą i tak wiedzieć, że chodzi o telewizję, trwam. <laughs> znowu obława wraz... Z, ojejku, z Grzegorzem Ciesielskim, czyli ze skałą, tak? Spotkali się w przedziale no i tym razem wracali z manifestacji. No. No, to, to, no, to co, co byś chciał jeszcze powiedzieć? Dawaj, dalej. Yy, zakazana wiedza. Ale to jest Marcin zapowiedź Dachtera. audycji. To nie jest odcinek. Aha, sorry, to nie. Jak to nie? To nie jest odcinek, to jest zapowiedź audycji. Odcinek będzie ja trochę słuchałem? później, ponieważ ale ja go osobiście odcinku, tak? wrzucałem później. Aha, dobrze. A, ale, a, a dlaczego ja go słuchałem? No, a, bo no był jest, później. jest. A... Załapię się w tym przeglądzie nawet. Może... Tych Minute. minut. 7 maja. Premiera Samsung Galaxy S3. Tam się możemy mniej więcej dowiedzieć, yy, kto, który z prowadzących by sobie nie kupił tego telefonu i dlaczego. No w sumie się zastanawiam, czy y, po S2 to, y, to jak na razie jest coś nowego w telefonie poza zwiększoną rozdzielczością. E, Trójca no chyba. To nazwa przecież. Nie? nie no, niby ma to jeszcze ten Near Field Communication i teoretycznie indukcyjne ładowanie. Ja ale... czekam, kiedy będą miały Near Death Experience. To, <laughs> to będzie normalnie szok. No to ja bym raczej wolał OOB, out of the Barry experience, bo near death experience możesz mieć w momencie kiedy ci na przykład bateria wybuchnie, tak? O, OOB to słuchaj, ja często swego czasu miewałem. Ale to co, no to jak chcemy wyjść z ciała i stanąć obok to najlepiej zrobić to we wsi spokojnej, wsi wesołej, to jest niedaleko Zamościa wybierzemy się tam z Pawłem Pepe Prokopowiczem w 39 odcinku Wojewódzkiej Bazy Okrętów Podwodnych pod tytułem Majówka przepraszam ich tam było dwóch bo tam był jeszcze ślimak a tak Pepe, Pepe wyjechał y, na Majówkę y, do grillowania no i poszedł sobie po piwo lokalne po perłę i tą perłę popijając yy, przedstawiał to, co widzi i to, co czuje. I wiecie co? Ja autentycznie czułem się, jakbym słuchał Papa Cafe. Hmm. Ale ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Perła nie jest tamtym lokalnym piwem, bo to pochodzi z Lublina. <śmiech> A to może o inną perłę chodzi. Nie, bo perła to jest... Tam jest sprzedawana, ale powiem Ci tak. Ja chodziłem tą ulicą, gdzie jest ten browar. Ja... No i... Ale ty jesteś jakiś dziwny, bo słuchaj, chodzisz ulicą, gdzie jest browar i nie zajdzie. A kto powiedział, że nie zaszedłem? Jak tam jest y... no nie, pijalnia. No ty nie powiedziałeś. Mm. A bo to raz pewnie? Dobrze. A to raz wynosi... A nuż będziesz żona słuchać? No. A nuż a widelec też będzie, albo już był, nie wiem. Nie jestem w temacie. Nie będzie jeszcze, nie, nie, nie był. To co, to kończymy, kończymy 7 marca tyflo podcastem no. w Radiu N, czyli wirtualizacja. Aha, no. Tutaj oczywiście. Michał Dziwisz zaprosił gości, czyli Patryka Faliszewskiego i Tomasza Kowalika. No i co? I rozmawiają o wirtualizacji. No a jako o wirtualizacji, no to drobny wstęp, no i przede wszystkim o dostępności tejże wirtualizacji. Czyli... No, przede wszystkim wiadomo, że Wine pod Linuxami to tak ciężko dla, dla niewidomych, żeby obsłużyć. I jeszcze jest mowa o części wirtualizacji, czyli emulacji. No a później wiadomo, maszyny wirtualne i, i wszystko co się z tym wiąże, powiem szczerze, w, że fajny odcinek. No, którą maszynę polecają, która ma bardzo intuicyjne skróty klawiszowe i co zrobić, żeby Windows zainstalowany na wirtualnej maszynie do nas przemówił. Mało tego, ja nawet to zrozumiałem, chociaż ostatnio jestem taki trochę lewy technicznie. Hmm. To tylko ostatnio. To co? E, to co? Trudno no, nam stać, bo zmieniamy datę. A, no ale idzie. przecież idziemy, no, no idziemy. Trudno nam stać. Czyli subiektywny podcast sportowy, w którym pojawia się kobieta. Kobieta? Tak, Zuza. Ale szkoda, że tak krótko była. No, tylko na początku. Ale tak właściwie o sporcie to tam się chyba w połowie dopiero zaczęło. Ale było o sporcie, słuchaj, było, bo tak yy, przede wszystkim...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 To co, jak nie jesteś sportowy, to przejdziemy sobie do y, tego, co powinno być w, w każdym chrześcijańskim domu. Czyli jak, jak chrześcijaństwo to Biblia, jak Biblia odwyk, a jak odwyk, no to Martin Lechowicz. No i, I co tam? No, tutaj pojadę. No. Tu pojadę normalnie. Nie, no z, z, po raz kolejny. Wielebny Martin oprowadza tym razem, to jest chyba nawet tam wideo, bo nie wiem, ja tylko słuchałem, całe szczęście. E, możemy usłyszeć, jak pokazuje kota.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 Jedna, jedną taką gazetkę, którą Martin wydaje, czyli tutaj już powinna być na dole informacja, że to jest produkt placement. Tak, I, i, to mnie, I to mnie strasznie, i to mnie strasznie, to mnie strasznie od razu odrzuciło, a ogólnie to niby miałoby być śmieszne, a wyszło głupie. No tak, rzeczywiście. W momencie, kiedy zaczął mówić o tronie, to już ee, się niesmaczne zrobiło. A w każdym razie przejdźmy do takiej już pary. An... chciał coś powiedzieć wiesz? To, to się wiesz, co. Robert, to niesmaczne to było delikatnie powiedziane, wiesz? Gówno z reguły jest niesmaczne, ale ten podcast był typowym głównym. To co, naprotechnologia, czyli natural preg pregnancy, tak? Mhm. I tutaj od razu Technology. powiem, tak, ja, ja się wam wgryzę, nie dopuszczę was za bardzo do słowa. To działa. Dobra, to ja idę po piwo. Idź, idź. Naprotechnologia działa, mogę wam powiedzieć z czystym sumieniem. Byliśmy właśnie żoną u tego lekarza z Rybina. i było tak, jak powiedziano. Bajer. A, a o czym było w ogóle? Było o, można powiedzieć, o zachodzeniu w ciążę. O tym, jak, dzieci, jak ludzie nie mogą mieć dzieci, a chcą mieć dzieci, i dlaczego na przykład in vitro to nie jest leczenie niepłodności, a leczenie objawów. Dobry podcast dla wszystkich, którzy chcą i planują mieć dzieci, a mają z tym problemy. I technicznie też był dobrze nagrany, ponieważ, jak wiemy, nauka XXI wieku zdarzała się tak różnie nagrywana. No w każdym razie co? Spektrum rozwoju po raz kolejny się pojawia. To jest z 8 maja 2012, więc zmieniliśmy... Oj, zmieniliśmy datę, proszę Państwa. Nie, już dawno zmieniliśmy datę. No nie tak, wiem, co tak, mi się z tą to datą to... zdurało Co dobę zmieniamy ogólnie według kalendarza. Ja teraz muszę znowu pojechać. No, a to jest Bo tylko wycie... druga część audycji. No właśnie o to chodzi, gdzie jest pierwsza. Pierwsza część niestety się zanihilowała, ponieważ Ani się zepsuł komputer w trakcie, tak? No właśnie i całe szczęście, że ja to doczytałem, a przede wszystkim odcinek, ta druga część zaczyna się od wypowiedzi jaką miał na imię Krzyś, Krzysiek, tak? Krzyśek. od wypowiedzi Krzyśka i raptownie wchodzi muzyka i ja zgłupiałem i tak mi zostało No a skoro, skoro jesteśmy przy zgłupieniu to mamy co? Indektomię to prawie jak lobotomia, tak? Lubię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 i być może dzięki temu nas to ominie. Aktom a tam też się średnio zainteresowali. No, a to co? No to Koko Koko euro, spoko. Mamy tyf, Tyflo Podcast, tydzień 18. <głosy> Przepraszam. Skończyły mi się podcastofon z Tyflo Podcastem. Oczywiście podcastofon tak. pomijamy tutaj. Zmieniamy licznik. 9 maja jest przede wszystkim. A jakże? Czyli tak co? Jest. No to klops. Klopsiki jajeczne. Jajeczne. I to Alicja Witek oczywiście, bo na dyżuruje w kuchni Tyflo Podcastu. E, robi właśnie klopsiki jajeczne i moi drodzy, jeżeli ktoś chce szybkie strasznie danie, po, Trzeba tutaj jaj, buły tartej, cebuli. Finał. Cebuli też? Mhm. Ojej. Co, klopsików z cebulą nigdy nie jadłeś? Nie. Ja w domu, słuchaj, nieraz biorę cebulę i udaję, że to klopsik. <grym> oh well. To co, przeskakujemy do następnego odcinka, którą, je, mm -hmm. którą jest y, Teoria Chaosu, już Boże. 10 maja. Y, to jest audycja z 9 marca. Mm -hmm. pod tytułem... Ale też na M to się zgadza, nie? Ale Klot nadąża, już, już rzuca powoli i, i bardzo fajnie, bo to się coraz lepiej słucha. No, audycja. A, znaczy. Część z tego, co usłyszeliśmy w audycji, już się miała okazję zdarzyć. Tak? Część z przepowiedni na początek roku 2012 yy, mogliśmy sprawdzić. Także, co będzie się działo w roku 2012? Mikołaj Rozbicki, który był oczywiście gościem. I to była audycja już tylko w Radiu na Fali, bez kontynuacji. Trzecia bodajże z kolei. Z tego, z tego co zdążyłem się zorientować bo poprzednia była druga, no to ta będzie trzecia to, to co? Narzeczeński Czteropak wsteczniactwo kolejowe gdzie się Karolina wraz z Hubertem zżymają na y, zacofanie panujące na polski, w polskiej kolei tu nie chodzi o zacofanie, tutaj chodzi o coś więcej tutaj przede wszystkim o, o mendalność, bo to mędy same tam Nie, tylko mędy za kapiory jeszcze. No. Słuchaj, żeby nie mego, kroić i to dwa razy, najpierw dostać, żeby bilet na pociąg, który już nie istnieje. Odjechał, tak? Ta. który już już nie jechał, tak? nie. Istnieje. A później jeszcze y, my panu nie możemy zwrócić biletów, ale proszę oddać te bilety, no bo po co panu, jak my nie możemy za nie zwrócić kasy? Tak, ale to jest przykład y, świetny, bo słuchacze na pewno nie wiedzą o co chodzi, bo nie słuchali, a polecam tego 35 4 czteropaka. No wysłuchają. to niech posłuchają właśnie. My tak, mamy zachęcać, drodzy, a nie streszczać. Można, można kupić w Polsce bilet na pociąg, który 3 godziny temu odjechał. Czyli zagięcie czasoprzestrzeni i przegięcie pałki. Ale mi się zdarzyło kupić bilet na pociąg, który odjechał godzinę... Znaczy tak, bo ja kupiłem sobie bilet dzień wcześniej, ale zaspałem na pociąg. No i pojechałem pociągiem za godzinę. Tylko, że podszedłem do konduktora, zapytałem się, czy tak można i powiedział, owszem, można. Napisał odjazd o tej i o tej, walnął pieczątkę, podpisał... Spoko. Ja swego razu wsiadłem, jeszcze jak pracowałem w firmie, wsiadłem do pociągu razem z kolegą, obaj byliśmy we wdziankach firmowych.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 A skoro jesteśmy przy kolei, tak się ładnie złożyło, mamy ko, ko, ko, ko, ko, kolejowy przedział rozmów, tak? Mhm. Mm I, I znowu ten, tak już jak na czacie widziałem, napisali fejla, zrobiłeś z tą skałą. No nie, tym razem nie zrobiłem fejla, bo nie powiedziałem, kto jest autorem jeszcze. No dobra, ale wiadomo, że i Filip przecież. A jeden z nich to Obława, a imię jego no, no tak, skała, bo skała to przecież jest Paweł Skała piękność, tak? Prowadzi Widzisz? nawet audycję w Radiu na fali. No, a, tutaj jest, a tutaj jest coś y, odnośnie nowego hymnu i y, y, nieładu, inaczej mówiąc tutaj nazwanego burdelem, y, w, w tym odcinku akurat przedziału rozmów panującym y, w Polsce, bo ani autostrad, ani nic, no ale euro będziemy mieć przecież, nie? A, a w 2013 jeszcze będzie PKP sprzedawała bilety na euro. No wiesz, jak przedział, no to przedział, wiadomo, przedział to jest tam dwa metry kwadratowe, to i przedział trwa około dwóch minut mniej więcej, tam Kwadratowy. plus minus... Ale ten trwał akurat y, 4 minuty 20 sekund. Minut. No, no to mówimy no. Mówię, kwadratowe, no. <laughs> Ale tak, tak się wyrwałeś do tych templariuszy i piratów z o, dobre, 7 marca było. 2012. Lepsza niż Dean Brown, powiem Wam. Anioły i Demony, kod Leonarda da Vinci, cyfrowa twierdza, to jest nic w porównaniu z Marcinem Dachterą.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 Czy coś chciałeś Andrzeju powiedzieć na tak, temat Tantwariuszy? że jako znawca Walt Disneya muszę powiedzieć, że był taki odcinek Myszki Miki, gdzie ona czarowała. Iluminatka! Cholera, słyszałem, że Doda też z Iluminatami siedzi. No, także tutaj akurat mogę Marcina obronić, ale mimo wszystko podcast, jako podcast się broni i bardzo dobrze się słucha. Ja się przy nim nie nudzę. Nie, ja się też nie nudzę, tylko, że wiele rzeczy, które tutaj słyszę, tak na wiedzę moją, być może jestem głupi, być może tak, to to jest po prostu pierdoły straszne, no ale nic, No, no co ja zrobię, jak ja takie rzeczy lubię, Dina Browna też lubię. No. To co, przedostatni podcast, jaki w tym tygodniu omówimy, to będzie Radio Stephen King, 60. odcinek. A guzik, prawda, jeszcze dwa będą. Nie no, jeszcze kapok będzie i nie wiem, co jeszcze chciałeś. I jeszcze, coś, I jeszcze coś, co nie, nie weszło. Dobra, ale wejdźmy do Stephena Kinga, odcinek 60, opowieści z ciemnej strony. Czyli tak jakby nie... kontynuacja Creep Show, tylko że ze względu na tam niuanse prawne nie mogło się to nazywać Creep show, tak? No bo niektórzy chcieli pieniądze za takie sprawy i trzeba było zmienić nazwa. Tam były dwa opowiadania Kinga, które później weszły jeszcze do wersji kinowej.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 Nie działa. Bo to trzeba mieć magiczny edytor, tak? Magic editor. To co? Kapok. Kapok, Kapok tylko jak się nazywał, ja muszę o, sobie O właśnie, sprawdzić. bo ja go ściągnąłem <grym> przez telefon i nadpień, jak Spacer się Spacer nad no Tak, no. odcinek 87. I wiecie co? Tak jak w zeszłym tygodniu na stypie, zresztą odcinek omawiany chyba przed, tak, przeze mnie w zeszłym mhm. tygodniu, spotkały się właśnie te komiksowe buce, i bluzgały, jak to Godaj w komentarzu określił. W tym tygodniu e... jest zupełnie inaczej. Godaj Ale pokazuje to jest nam ten sam człowiek, pokazuje ten nam doktor... zupełnie inne oblicze, tak? Oni po prostu doktor podebrał Biedrzyc... Doktor Biedrzycki i Mr. Hyde tak, krótko dokładnie. Mało tego ja to myślałem przez moment, że, że on skopiował dźwięki mojego małego Coś tam, coś tam Mój nie wydaje, mój mały nie wydaje dźwięków. Ja mówię no o dziecku. W każdym razie ja bym chciał tutaj ze swojej strony typ tygodnia dać dla właśnie tego, tego, tego kapoka. I myślę, że pozostałe dwa zostawię wam. Pro, Prorodzinny. Tak, dokładnie. Prorodzinny, bardzo mi się podoba. I podobało. bardzo fajny, bo żaby było słychać i, i przede wszystkim zu, czyli zuzam, y, powiedziałam w jaki sposób y, rozpoznać rybitwę. A jak się nazywał y, synek, tak? bo tam był jeszcze syn? Mały. No, mały? Mały. I młody. Tylko młody? Tylko młody? młody. Nie, nie, nie pojawiło się tam? Nie, nie ja, ja słuchałem się słuchałem w pociągu, nie. no i tak mogło mi coś umknąć, tak.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 I bardzo, bardzo fajny, 40-kilominutowy podcaścik, jeden z lepszych takich właśnie marynistycznych, bo tutaj gość Górala ma przeogromną wiedzę. No, to co, przechodzimy do topów kwietnia, topy miesiąca. Mhm. Czyli co, na pierwszym miejscu pojawił się żurek domowy Fikła, sałatka śledziowa z kurczakiem. Znaczy tu i sałatka śledziowa z kurczakiem. I żołądek to nie San Francisco. I to jest Anusz Widerac. Drugie miejsce dla teorii chaosu. Jezuici, prawdziwi iluminaci. Marci, Mar Marcin Mar Dachera. Martin Dachtera, boże, nie. Marcin <gry> Dachtera jako gość. To co? Radio Takie Stephen jest. King. Marzenia i koszmary. Trzecie miejsce. Tak, jest i odcinek drugi tych marzeń i koszmarów zresztą. E, Następny będzie co? Ambientowe Przebudzenie, czyli nie wiem, co to jest, ale chyba Czteropak. To jest Czteropak, to jest Czteropak i tam Killer, który kiedyś prowadził Padlinę zrobił właśnie audycję o muzyce ambientowej i zadziwił wszystkich mnie także i bardzo fajnie, że się załapał na to pan. E, no i co? Trzy, trzy ostatnie. Trzecie miejsce od końca, czyli TravelCast29, Bliski Wschód Izrael Epilog, mhm. Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych, 38 po górach Ukrainy i Beskitu, 6 kwietnia 2012, ambasador wody niegazowanej. Tak jest. I wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy. Zostały jeszcze nam do ogłoszenia dwa typy... Eee, tygodnia. Ja oddam ci, ja oddam ci mojego typa, typuj. Mojego typa mi oddam. No. Dobra, to ja chciałem moment po sobie przewijam. Ja chciałem jednego typa rzucić na Rzeczyńskiemu trzeciemu, czyli czteropak za kolejowe wojarze. A jest to odcinek, niech mi ktoś pomoże na litość boską. To jest odcinek Wsteczniactwo PKP, trzeci odcinek. O właśnie, tak jest i jeszcze jeden odcinek, który tutaj był. Orzesz jasna. Uciekło mi, przepraszam, nie mam. Andrzej wymyśl. No właśnie, jak już dostały wszystko to, co mogły, o to... Hmm, hmm, hmm, hmm. Tak, tak, tak, tak. Naprotechnologia. noka XXI wieku. O, dobry pomysł. To jest bardzo dobre. To ja jeszcze z ogłoszeń parafialnych powiem, bo tu spojrzałem w kalendarz i żadnych ogłoszeń parafialnych nie ma, ale nie ma. dostałem informację, że yy, przecież od 29 czerwca do 1 lipca odbywa się... Wzlot podcasterów, drugi wzlot da? podcasterów, Co? miejsce ośrodek harcerski Wilczysko, Wilkowice Jezu. Kołobielska Białej. Gdzie to jest? Kołobielska Białej. Ale czekaj, Ty, ale to jest blisko Białej, nie. Czytam, czy, ale czy tam czasem, kurczę, ktoś z radia na fali nie jest Kołobielska Białej? E, w, chyba nie. No w każdym razie cennik przedstawia się e, tak, że do 31 maja cena 75 yy, lub 35, nie wiem, nie wiem jak tą tabelkę czytać, a od pierwszego Nie, cerca... to chodzi o pojemności chyba, więc bo ja mam przed sobą pokal jest 0,3 a 0,7 to, to mocniejsze się sprzedaje No, a w programie ma być między innymi nagrywanie podcastów No popatrz Tak, jak ostatnim razem Poznawanie się w luźnej atmosferze ognisko, mhm. gry ruchowe i inne popisy Prezentacje, ciekawi gości, goście. Znaczy tam ruchy tam będą jakieś? Jak gry ruchowe? Gry nie wiem. słyszałem. Wiem tylko, że organizuje to Wolna Kultura, czyli dział tak jakby OS News. Można się, wszelkie pytania można pisać na maila dwazlotmałpawolnakultura.pl lub w komentarzu... Ty minimal, to wytrzastą tą informację? Od Bajteatera. To dlatego ja nic o tym nie wiem. To już wiesz. To już wiem. Wiadomo, że 0,75 trzeba mieć ze sobą, albo 0,3. Ewentualnie 0,8 albo 04. Tych pojemności nie próbowałem. Jakiś może to z tego, ale, ale browaru. To są teraz. No w Całkiem każdym razie to polecamy, zapraszamy. I co jeszcze I co ładnie się pożegnamy tak. może. Dobrze, nimniejszym mniejszym ja tutaj mniejszym. Po, raz kolejny, po raz kolejny się minimalnie tutaj z Państwem żegnam w imię ojca i do widzenia. jest sobie kopołomna chwila. Zegnajcie. No to ja ten też powiem wszystkim na razie. To ja ten. No to ja i to ja ten chyba wytnę i wstawię na koniec podcastofonu.